Czy sprawa Tadeusza Kościuszki może trafić na naszą historyczną wokandę? Czy o naszym narodowym bohaterze, bohaterze dwóch krajów, można powiedzieć coś złego? A jednak, zgodnie z konwencją naszej audycji, Tadeusza Kościuszkę będziemy zarówno bronić, jak i oskarżać. W roli oskarżyciela wystąpi dr Jan Sałkowski, w roli obrońcy dr Izabela Rusinowa. Panie doktorze, co można złego powiedzieć o naszym narodowym bohaterze? Czy można powiedzieć o Kościuszce coś złego? Wydaje mi się, że można, bo jak każdy bohater narodowy był też normalnym człowiekiem ze swoimi słabościami i na tej wadze spraw pozytywnych dokonań z jednej strony i drugiej strony jego słabości no można ważyć. Jakie były słabe strony Tadeusza Kościuszki? Myślę, że najsłabszą stroną tego wielkiego, na pewno wielkiego bohatera narodowego było to, że po prostu wszedł na scenę polityczną, zajaśniał na tej scenie i to na dwóch kontynentach, ale nie trzymał fasonu, można tak to określić. Był człowiekiem, który szybko załamał się, który szybko ustąpił pod wpływem zdarzeń i można powiedzieć, że... Zniknął gdzieś tam w mrokach dziejów. No, gdyby nie to, że legenda powstania, na czele którego stanął, jako jego naczelnik była żywa, to sądzę, że na pewno nie zostałby wyniesiony tak wysoko. Ja nie wiem, czy pani profesor podziela ten pogląd. Naturalnie, że nie. Kościuszko ma olbrzymią ilość zalet. Przede wszystkim jego poświęcenie dla ojczyzny. W tym okresie, kiedy wszyscy brali, Sprawa prawa i z lewa, zarówno Czartoryski, jak i Potocki, czy też radziwiłowie. Kościuszko należał do grupy ludzi o czystych rękach. Poza tym jednak to on stanął na czele tegoż powstania, o którym pan mówi, że dzięki temu wszedł do Panteonu Narodowego, ale nikogo innego nie było. Pani profesor, wobec tego stawiam tutaj w tym miejscu pytanie, dosyć przewrotne, ale powinienem je postawić. Mianowicie... Czy trochę nie był on takim straceńcem, który rzucił się w przegranej sprawie? Proszę spojrzeć, Polska wówczas bardzo już okrojona, dezorganizowana polska armia i Polska staje przeciwko, właściwie potęgom można powiedzieć. Jest to wysiłek mrówki w stosunku do słonia. W gruncie rzeczy była to demonstracja zbrojna, która na pewno głośno, ale bez odwracalnych efektów zakończyła żywot Polski. I Kościuszko właśnie staje na czele tej demonstracji, która dla niego okazała się tragiczna. A na co liczył wówczas naczelnik? Liczył jakoś na pomoc Francji. Liczył, że ta idea, którą rzuciła Żyrona, wojna pałacom a pokój chatom, jest pewnego rodzaju realnością. Poza tym miał pewne doświadczenia amerykańskie i widział, jak tenże wolny chłop amerykański, wolny farmer, szedł w obronie tejże ojczyzny. Ale to były warunki nieporównywalne. Dlaczego nieporównywalne? Temuż chłopu, farmerowi amerykańskiemu, pomagała Francja. I bez tej Francji, trudno powiedzieć, że Stany Zjednoczone by stały się niepodległe. Ale Francja pomagała wówczas, kiedy nie była uwikłana w ten wielki, można powiedzieć, europejski konflikt. I na ten konflikt liczy, bo przecież w tymże samym konflikcie brały udział również Prusy i Austria. I w związku z tym Kościuszko miał szansę i chciał ją wykorzystać. Bez tego, co pani uważa za największy sukces Kościuszki w okresie powstania, na czele którego stał? Po pierwsze, wydaje mi się, że sukcesem Kościuszki było to, że podjął się tego wszystkiego. Miał doświadczenie wojskowe, które niewielu posiadało, takie jak on. Wiedział, jak należy działać z masami i to były jego olbrzymie plusy. Jeszcze przecież była jego zwycięska bitwa w okresie wojny rosyjsko-polskiej. Dubienka. Tak. To prawda. Był to na pewno sukces Tadeusza Kościuszki, ale też i swego rodzaju kompleks, bo ciągle pozostawał w cieniu księcia Józefa Poniatowskiego. I czy powstanie nie było, ten fakt, że stanął na czele powstania, czy nie było tą drogą do wyleczenia się z tego kompleksu poniatowskiego? Ale może zostawmy kompleksy Kościuszki, a zadajmy pytanie, czy mógł liczyć wówczas autentycznie na pomoc rewolucyjnej Francji? Kościuszko na pewno spełniał w trakcie powstania pewne warunki, które Francja stawiała. Przede wszystkim te warunki społeczne, podjęcie pod Połańcem między innymi innymi już w samym tym manifestie krakowskim, podjęcie problemu chłopskiego, wyniesienie bardzo wysoko, symbolicznie wprawdzie chłopa po Racławicach, no, zmierzało w tym kierunku Ale przecież właściwie problem chłopski w owym czasie nabierał dopiero biegu. Dopiero sprawa chłopska stawała jako kwestia, która mogła znaleźć swoje rozwiązanie dokładnie ponad 120 lat później. I sądzę, że Kościuszko nie bardzo sobie z tego zdawał sprawy. No tak, ale proszę również pamiętać, że Kościuszko widział Marsylczyków, którzy wędrowali na ten Paryż. To jednak ten lud z głębi Francji wędrował do Paryża, żeby obronić się. Dowody również w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten lud, źle ubrany, źle wyekwipowany, ale wędrował. Wędrował kilometry po to, żeby doprowadzić do kolejnej walki czasami zwycięskiej, czasami przegranej z Brytyjczykami, którzy byli przecież armią zawodową. Przecież ten chłop francuski w swojej masie też nie umiał czytać i pisać. I dopiero że ruch rewolucyjny no, pokazał jego siłę. I myślę, że Kościuszko liczył na odzew podobnie jak nastąpiło to w rewolucji francuskiej, gdzie ci chłopi ruszyli się jednak. Dobrze zorganizowana propaganda ruszyła te masy. Proszę pamiętać, że w okresie powstania kościuszkowskiego przecież mamy olbrzymi rozkit propagandy. To e. prawda, tak, tak. Nawet specjalny resort Naturalnie. Co świadczy Ta. o tym, że zarówno Kościuszko, jak i też jego najbliżsi współpracownicy doceniali rolę propagandy w mobilizowaniu mas. Przecież trzeba było jakoś do tych mas dojść. Ale propaganda okazała się nieskuteczna. Chłop gremialnie do powstania się nie przyłączył. Powstanie upadło, Kościuszko został aresztowany, osadzony w więzieniu, po czym został zwolniony przez cara Pawła I. Wcześniej jednak musiał podpisać lojalkę. I na tym się w zasadzie kończy chyba jego wielka dziejowa rola. Pan redaktor tak przeszedł na tym do porządku dziennego, nad tą, jak pan określił lojalką. O, to była jedna z najczarniejszych kart w życiu Tadeusza Kościuszki. Przytoczę fragment, jeśli państwo pozwolicie. Ja, niżej podpisany, obiecuję i przysięgam przed wszechmogącym Bogiem na świętej Jego Ewangelii, iż powinienem i chcę być poddanym dobrym, wiernym i posłusznym Jego Imperatorskiego Majestatu Pawłowi Piotrowiczowi, memu prawdziwemu i prawemu Hosudarowi Samowładcy i całej Rosji i najmilszemu Jego Synowi, Wielkiemu Księciu i tak Utrzymać przysięga dalej utrzymać i bronić, ile będę mógł prawa i przeddostojności niniejszej i następne, które się ściągają do władzy i powagi jego imperatorskiego majestatu, a dlatego w potrzebie zawołany krwią własną utrzymywać i całą moją siłą podług możności do usługi pożytku tegoż imperatorstwa obstawać. Proszę Państwa, podpisując taki właśnie cyrograf, miał już zupełnie związane ręce. Proszę sobie uświadomić, że był to oficer, był to generał, był to człowiek, który myślał kategoriami wojskowego. No, dla niego przysięga była rzeczą świętą i później właściwie próba jakiegokolwiek wystąpienia na scenie życia politycznego, czy próba sprzeniewierzenia się tej przysiędze, by go w jego przynajmniej mniemaniu likwidowała, rzucała na niego jakąś infamię. Ale tu się nie zgodzę z Panem. Ostatecznie był to człowiek, którego ciężko rannego zabrano z spod Maciejowic. Wsadzono do twierdzy Pietro miał ten niewielki pokoik i ten nieszczęsny, odcięty od swoich najbliższych, ma do wyboru albo siedzieć dalej, bądź też wyjechać. Ja nie wiem, czy pan, panie doktorze, za cenę takiej lojalki jednak by nie wyjechał. Nie wiem, jak każdy z nas by postąpił, ale sądzę, że Kościuszko zrobił słusznie. On wiedział już w tym momencie, po Maciejowicach, że jest pewnego rodzaju symbolem. Symbolem dla tego kraju, który upadł. I tym symbolem, takim nieskalanym będzie do końca swojego życia. Proszę zwrócić uwagę, co on dalej robi. No, wędruje jako ciężko chory człowiek przez Finlandię, Szwecję do Anglii. Przez cały czas ma przy sobie Niemcewicza, który jest jego adiutantem. Straszliwie mu wierny. I na dodatek ma specjalnego oficera nazwiskiem Libiszowski, który go przenosi z miejsca na miejsce, bo Kościuszka udaje, że jest po prostu nadzwyczaj chory. Przychodzą do niego, oglądają go różnoradcy lekarzy, którzy twierdzą, że on przez cały czas nie potrafi chodzić. I opinia angielska ma dowód, podobnie jak i później opinia amerykańska, o złym traktowaniu takiego wielkiego wodza, przywódcy Polaków. Ja jeszcze pozostanę przy tej jego chorobie. Powiedziała pani, że była to jakaś poza, którą on przybrał, jakieś dążenie do osiągnięcia pewnego efektu propagandowego. Zgodziłbym się z tym. Ale proszę zauważyć, że stało się coś, czego ani otoczenie Kościuszki nie było w stanie przewidzieć, ani on sobie nie do końca uświadamiał. W pewnym momencie stał się człowiekiem podejrzliwym, człowiekiem zamkniętym, człowiekiem nieufnym i człowiekiem, który głęboko uwierzył w tą swoją chorobę. Wierzył do końca i jak najświęciej, że jest tak ciężko chory, że bardziej być nie może. Ależ był tylko aktorem. Tak, tak, ale pani zauważy, były sytuacje, w których nie musiał udawać. Jego przyjaciel, jego towarzysz, jego życia Niemcewicz pisze: leżący na kanapie, z obwiniętą głową i wyciągnięto jak martwą nogą. Głos jego prawie zgaszony, trudność i nieporządek w tłumaczeniu się, znajdowaniu myśli i słów, zdawał się przerażonym, nadzwyczajną trwogą, nic nie mówił, a kiedy mu głos podniósł, kiwał palcem pokazując, że nas w pokoju podsłuchują. Obsesjonat. Proszę pamiętać, że tenże przyjaciel Niemcewicz był człowiekiem nadzwyczaj gadatliwym. W okresie Sejmu Wielkiego przecież wszystko co wiedział, o czym mówiono, przekazywał ambasadorowej pruski, a tam mężowi. Sądzę, że Kościuszko o tym wiedział. W związku z tym znajął łatwość kontaktowania się Niemcewicza z innymi ludźmi. No, wolał przy nim zachowywać może nie tyle spokój, co udawanie. Niemcewicz do końca życia zresztą, no ma pan rację, nie wybaczył Kościuszce, że on grał przy nim, ale sądzę, że przy takiej postaci jak Niemcewicz należało to robić. I wreszcie okres napoleoński. Kościuszko jest już w polityce nieobecny. A szkoda, bo wtedy Polska miała szansę, znowu większą chyba niż wtedy, gdy naczelnik Kościuszko stawał na czele powstania. Myślę, że sprawa Polska nie miała wtedy szans i co rozumiał dokładnie Kościuszko. Już przecież w 805 roku ukazuje się list, domniemany list Kościuszki w gazetach europejskich. Jest to sfałszowany list, w którym Kościuszko błaga Napoleona żeby pozwolił mu się przyłączyć. I to ma być niejako atut dla Francuzów, żeby za Napoleon spotkanie z Napoleonem odbywał. Kilkakrotnie. No, wprawdzie jeszcze przed tą największą chwałą Napoleona. Ale no i na tych spotkaniach, to o czym dokładnie wiemy, no Napoleon mu mówił, że ci Polacy interesują jako wyłącznie mięso armatnie. No ale było księstwo warszawskie. To jest fakt również niezaprzeczalny utworzone przez Napoleona. Księstwo warszawskie, ale proszę pamiętać, że zgodnie z umową z roku 1797 Napoleon zgodził się z naszymi trzema rozbiorcami nie podnosić nawet w tytule nazwy Polska. I stąd jest księstwo warszawskie. Kościuszko w tym czasie przeżywał swego rodzaju rozdarcie. Miał przecież kontakty. I to w, jeszcze wcześniejsze kontakty z Aleksandrem I. Jeszcze wówczas, kiedy nie był całym i później, prawda? Te kontakty stale były utrzymywane. I myślę, że doceniał potęgę rosyjską, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony, no nie bardzo ufał Napoleonowi, a tym samym nie potrafił dokonać politycznego wyboru. Kościuszko dokonał na pewno wyboru przez bierność, przez nieangażowanie się po żadnej ze stron. Jego towarzysze broni jeszcze z okresu wojny polsko-rosyjskiej. Opowiedzieli się jednoznacznie, i wydaje mi się, że no w równej mierze przyniosło im to chwałę jak Kościuszce wielkie zwycięstwa z 94 roku. A zatem właściwie on świadomie z tej sceny politycznej zszedł. Nie uważa pani? Sądzę, że chyba jak najbardziej świadomie. Nie chciał opowiedzieć się ani za Napoleonem, ani za Aleksandrem. Zresztą wydaje mi się, że miał przekonanie już swojej misji, że sobą. W tym momencie reprezentuje Polskę. Ale nie chciał sprawować rządu dusz. A czy ja wiem, czy każdy musi rządzić, rządzić nawet tymi duszami. Był pewnego rodzaju symbolem. To, że do niego przyjeżdżali... był symbolem samym dla siebie. Nie, nie. Przecież przyjeżdżali do niego z Polski ludzie po to, żeby go tylko zobaczyć. Mamy pamiętnik Fischerowej, która była zakochana w Kościuszce i opowiada, że pojechała specjalnie do Paryża po to, żeby go spotkać. Żeby niejako się uświęcić, żeby on dał to błogosławieństwo na przyszłą drogę. Kościuszko już ma wtedy określono ilość lat. Jest to starszy pan, pewnego rodzaju symbol i zdajewał sobie dokładnie sprawę, czym jest dla swoich rodaków. Jest pewnego rodzaju pomnikiem Polski. To, że on się nie angażuje, miało, wydaje mi się, również świadczyć, żeby Polacy z rozwagą opowiadali się po jednej i po drugiej stronie. Jak się czyta prasę europejską czy prasę amerykańską, jest to tenże symbol polskości. I Kościuszko był tym symbolem i on to dokładnie rozumiał.